Minęła 12 Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Na polityczny pierwszy plan wracają Trybunał Konstytucyjny RARS i Fundusz Sprawiedliwości. Koalicja chce przyspieszyć rozliczenia poprzedniej władzy. Szczegóły zna nasza reporterka. Potem unijny plan odblokowania milionów euro. Po przegranej Urbana w węgierskich wyborach Komisja Europejska widzi szansę na uspokojenie prac wspólnoty. Za chwilę połączymy się z Brukselą. W południe nie zapominamy o sporcie. i Świątek rozpływa się nad nowym trenerem i zdradza jak przebiegają przygotowania do turnieju w Stuttgarcie. Czas na szczegóły, zapraszam. Suma wydarzeń. Na początek rozliczenia władzy PiS i trzy ważne pytania. Czy Mateusz Morawiecki usłyszy kolejne zarzuty? Co z europejskim nakazem aresztowania dla Zbigniewa Ziobry? I kto odpowie za chaos w Trybunale Konstytucyjnym? Prokuratura chce przyspieszenia i zapowiada kolejne kroki. W przypadku byłego premiera to ustalenia ONetu chodzi o brak nadzoru nad milionowymi wydatkami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. I o to na początek spytamy naszą reporterkę. Z nami jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Mateusz Morawiecki ma już na koncie zarzuty za organizację tzw. wyborów kopertowych. Pytanie, czy niebawem usłyszę kolejne? Jeśli tak, to za co konkretnie? Rzeczywiście czarne chmury nad byłym premierem. Tym razem Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w rządowej agencji rezerw strategicznych. Zarzuty dla byłego premiera mogą dotyczyć braku nadzoru nad agencją, z której w czasach poprzednich rządów wyprowadzano kilkaset milionów złotych. Pytanie tylko, jak dużą wiedzę w sprawie nieprawidłowości ma były premier. Zarzuty w tej sprawie usłyszał szef rar Michał Kuczmierowski, który przebywa w Londynie. Wczoraj sąd magistracki gminy Westminister postanowił, że zbierze się po raz kolejny w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 19 czerwca. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek z niecierpliwością, jak mówi, czeka na decyzję brytyjskiego sądu w sprawie ekstradycji Kuczmierowskiego. Jednak przy takich procedurach są bardzo długie czasy oczekiwania na to definitywne rozstrzygnięcie, więc ja jestem również tym zniecierpliwiony i poirytowany. Michał Kuczmierowski jest podejrzany między m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia przy zarządzaniu publicznymi środkami. I tyle o byłym premierze, a także szef, byłym szefie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Teraz jeszcze sprawa Zbigniewa Ziobry, bo po przegranej Urbana na Węgrzech były minister sprawiedliwości może stracić polityczny azyl. A wtedy śledczy spróbują go zatrzymać. Jest jednak ważne, ale najpierw prokuratura musi zdobyć europejski nakaz aresztowania. Tu zaczynają się schody, Sylwio. To prawda, teraz po wyborach na Węgrzech utworzyło się, można powiedzieć, okno pogodowe dla ściągnięcia Zbigniewa Ziobry, tylko wciąż nie ma europejskiego nakazu aresztowania w jego sprawie. Prokuratura Krajowa chce wyznaczenia przez sąd terminu rozpoznania wniosku o wydanie nakazu. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak poinformował, że śledczy czekają na rozpoznanie wniosku od 10 lutego. Wniosek ten o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wydanie ENA jest niezbędne do zatrzymania podejrzanego ukrywającego się na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, a następnie do sprowadzenia go do Polski i ogłoszenia mu zarzutów popełnienia 26 przestępstw. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek liczy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi. Wyraził nadzieję, że zwycięzcy wyborów parlamentarnych umożliwią postawienie byłych ministrów przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bo oprócz Zbigniewa Ziobry jest to także Marcin Romanowski, tylko w jego przypadku wniosek ENA jest. Liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę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 Ale wraca też temat Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry, ponieważ marszałek Sejmu Włodzimierz szczerzasty poinformował dziś, że szefowie klubów przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem. Mówił Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej, że wniosek do Komisji zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu. Te przesłanki szefowie klubów pod wspólnym wnioskiem, które się podpisały wszystkie kluby koalicji 15 października przedstawią na konferencji prasowej. W związku z tym proszę być cierpliwy, z tego co wiem chyba będzie ta konferencja prasowa jutro, w związku z tym długo nie będziemy czekali. Tu jest mowa o rozliczeniach poprzedniej władzy, ale Waldemar Żurek patrzy też na ręce temu, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim, a dokładnie wokół wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. I prokurator generalny poinformował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego, między innymi wobec pracowników Kancelarii Prezydenta, wobec współpracowników Karola Nawrockiego, którzy doradzali prezydentowi, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów.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 Sędziowie, którzy zostali, przypomnę, 13 marca wybrani przez Sejm, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, nie mogą rozpocząć pracy, ponieważ prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski swoją decyzję w sprawie dopuszczenia pełnienia obowiązków właśnie wiąże z decyzją prezydenta i zdaniem ministra Waldemara Żurka. To kuriozum. Sędziom Trybunału zostaje się na podstawie prawa i wyborów prawidłowo przeprowadzonych przez Sejm, a nie na podstawie tego, co prezydent napisze do pełniącego obowiązki prezydenta z trybunału, tak mówił Waldemar Żurek. Sprawa Trybunału, a wcześniej wymiar sprawiedliwości, który wrzuca piąty bieg w rozliczaniu poprzedniej władzy. Kto i dlaczego może mieć kłopoty? O tym wszystkim mówiła nam nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. Dziękuję. A my pytamy jeszcze, komu może zależeć na ściganiu ludzi poprzedniej władzy. Na polityczny zysk liczą rządzący, ale nie tylko. Powód? Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Widać to w przypadku kłopotów Mateusza Morawieckiego. Tak mówi nam Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego.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 wobec harcerzy, więc to jest taka trochę grana uwspólnienie winy za to, jak są postrzegane częściowo rządy, rządy Prawa i Sprawiedliwości w różnych elektoratach. Mówił nam Roch Zygmunt, to jeszcze Dida Skalia, mianem harcerzy określa się frakcję Mateusza Morawieckiego. Nazwa nawiązuje do przeszłości niektórych polityków w harcerstwie, na przykład byłego szefa KPRM-u Michała Dworczyka. Maślarze to z kolei pogardliwe określenie przeciwników harcerzy z Przemysławem Czarnkiem i Jackiem Sasinem na czele. Ale polityka to nie tylko partyjne rozgrywki. Na pierwszym w tym miesiącu posiedzeniu zebrał się Sejm. W agendzie są bardzo ważne tematy. Wśród nich temat regulacji rynku kryptowalut, ale też regulacji najmu krótkoterminowego. Szczegóły ma dla nas Michał Fabisiak. Sejm m.in. pochyli się nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. O jego odrzucenie apeluje do posłów premier Donald Tusk. Trzeba odrzucić to weto i trzeba też odrzucić jakieś wyjątkowo... Ponure też okoliczności, które towarzyszą tej sprawie. Debata odbędzie się w czwartek. Głosowanie zaplanowano na piątek. Natomiast w środę posłowie rozpoczną pracę nad projektem Polski 2050, który ma uregulować najem krótkoterminowy. Żeby to była decyzja większości właścicieli i chcemy im dać prawo do zdecydowania, czy za ścianą chcą hotel na dni lub godziny. Zapowiada minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na tym posiedzeniu posłowie uchwalą Projekt, który wprowadza powszechny obowiązek znakowania psów oraz kotów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nie jeszcze warta odnotowania deklaracja marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty chce wznowić funkcjonowanie międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. To reakcja na wyniki wyborów na Węgrzech i wygraną opozycji. Suma wydarzeń Odblokowanie unijnych pieniędzy to cel numer jeden przyszłego premiera Węgier Petera Modziora. Dla nowego rządu w Budapeszcie będzie to prawdziwa walka z czasem, bo termin wydania unijnych miliardów niedługo minie. A po odsunięciu od władzy Wiktora Orbana pieniądze powinny popłynąć też do Polski. Chodzi o zwrot milionów euro za pomoc udzieloną Ukrainie w pierwszych dniach wojny. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Beato, witaj. Nie Dzień będzie dobry. Orbana, będą unijne fundusze. Powiedz, kiedy do Warszawy i do Budapesz do mogą popłynąć odblokowane pieniądze. Wczoraj sprawdzałam to w Komisji Europejskiej no z takich nieoficjalnych rozmów wynika, że za kilka miesięcy, to znaczy najpierw oczywiście musi powstać nowy rząd. Wszyscy w Brukseli spodziewają się, że to będzie za miesiąc. I od tego czasu rozpocznie się praca, przede wszystkim dużą pracę musi wykonać nowy rząd węgierski, bo musi rozpocząć reformy. To, dlaczego Komisja blokowała dostęp do Węgrom do unijnych funduszy, to te, te, te zastrzeżenia były znane. To był brak niezależności sądownictwa, to była korupcja przy przetargach publicznych, to był brak gwarancji, że pieniądze unijne będą wykorzystywane w należyty sposób. Tylko, że y, wspomniany brak czasu y, no nieco utrudnia węgierskim władzom działanie, bo reformy można przeprowadzać, one nie zdarzą się z dnia na dzień, a pieniądze trzeba wydać i to szybko. Jest kilka puli, z których Węgry mogą korzystać. Najbezpieczniejszy jest Safe fundusz pożyczkowy na dozbrajanie ponad 16 miliardów euro. Tu wciąż Węgry czekają na zielone światło, ale ponieważ jeszcze umowy z pozostałymi 18 państwami nie zostały podpisane, więc tu Węgry mają czas. Ale problem robi się przy wykorzystywaniu pieniędzy z unijnego budżetu i Krajowego Planu Odbudowy, to znaczy z Unijnego Funduszu Odbudowy. W Polsce to odpowiednik jest tej puli polskiej, to jest KPO. Oczywiście w przypadku Węgier to jest wykorzystanie pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy i ponad 7 miliardów euro z Funduszu Odbudowy jest zablokowanych. Fundusz Odbudowy Kończy się w sierpniu tego roku i wtedy musi być muszą być wykorzystane pieniądze. Oczywiście tutaj można żonglować terminami w granicach prawa, ale Komisja Europejska będzie się musiała nagimnastykować, bo można będzie zacząć jakieś reformy i rozpocząć inwestycje. Być może przychylniejszym okiem Bruksela spojrzy na taką sytuację, bądź weźmie nawet pod uwagę reformy, których dużo nie było, ale jednak jakieś tam reformy ponoć rząd Wiktora Orbana przeprowadzał. Nie brała tego Komisja pod uwagę, bo te kluczowe warunki nie były spełniane, ale może teraz weźmie pod uwagę i um, w, kiedy węgierski rząd będzie przeprowadzał reformy, także te przez y przeprowadzone przez Wiktora Orbana będą uwzględniane przy wnioskach o wypłatę pieniędzy z KPO. Ja tylko powiem, że jak żmudne są negocjacje z Komisją Europejską, to przekonała się Polska. One się toczą za każdym razem. Kilka miesięcy trwa, kiedy jeden kamień milowy jest negocjowany, bądź kiedy Komisja sprawdza, czy wszystkie reformy są przeprowadzane. Więc to naprawdę będzie i Węgry będą musiały się natrudzić i sama Komisja Europejska będzie się musiała wykazać kreatywnością, żeby nie być oskarżaną też o łamanie unijnego prawa. I jeszcze pozostaje nam pula pieniędzy z unijnego budżetu Tutaj już 2 miliardy euro. W sumie to jest 10 miliardów euro na odblokowanie których Węgry liczą. 2 miliardy zostały bezpowrotnie utracone z powodu już terminów, które minęły dawno na wykorzystanie tych pieniędzy. W sumie obecny budżet ma taką regułę, że, czyli ten unijny budżet wieloletni kończy się w 2027 roku i jest reguła, że plus 3 N plus 3, czyli jest możliwość wykorzystywania do 3 lat pieniędzy, no, ale oczywiście wszystko za ale że kiedy inwestycje się zaczynają i jak to Komisja Europejska liczy. Więc teoretycznie możliwe jest przeprogramowanie tych pieniędzy, żeby te wcześniejsze terminy już nie, Węgrom nie uleciały. Ja słyszałam wprawdzie komentarze niektórych ekspertów tu w Brukseli, że Komisja Europejska będzie ostrożna przy przekazywaniu pieniędzy Węgrom, no bo będzie, będą wszyscy jej patrzeć na ręce ale Komisja Europejska już jest po wstępnych konsultacjach z przedstawicielami partii TISA jeszcze przed wyborami, kiedy niepewne było, nie wiadomo było jak duże będzie to zwycięstwa, ale już wtedy przedstawiciele tej partii kontaktowali się z Komisją Europejską i powiedzieli jej jasno, że potrzebują pieniędzy, Węgry potrzebują pieniędzy, żeby się odbić, żeby gospodarka się odbiła, bo jeśli tych pieniędzy nie dostaną, to jest groźba, że Viktor Orban powróci i to bardzo szybko, więc ta groźba powoduje, że Komisja Europejska przyspieszy działania. Na finansowe korzyści są na horyzoncie korzyści po przegranej Wiktora Orbana za relacje Prosto z Brukseli dziękujemy Bacie Pomeckiej. A na Dziękuję. zmianie władzy nad Dunajem zyskać może także Ukraina. Chodzi o unijną pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Peter Mondior zapowiedział, że nie będzie stał na przeszkodzie, by Ukraina ją otrzymała, ale Węgry nie będą jej finansować. Nowy rząd w Budapeszcie to szansa na naprawdę na naprawę napiętych relacji z Kijowem. Jak jednak mówi nam były polski ambasador w Ukrainie, Bartosz Cichocki, kwestie sporne pozostają. Tutaj na Ukrainie jestem akurat teraz w Kijowie. Po tych wyborach ten rezultat na Węgrzech no, wywołał ogromną ulgę, czy nawet euforię. Choć są takie głosy, na przykład Maria Zołkina, taka ukraińska politolog, która w Polsce pracuje, zwróciła uwagę, żeby nie popadać, hura, optymizm, bo ona porównuje się bardzo ciekawie tę sytuację do 23 roku i do reakcji na wybory w Polsce, zmiany w większości rządzącej, gdzie niektórym komentatorom ukraińskim wydawało się, że wszystkie problemy Polsko-Ukraińskie znikną w związku z tym, a okazało się, że nie zniknęły, no bo one mają swoje zasadne jakieś no, okoliczności. I prawdopodobnie nie wszystkie ukraińsko-węgierskie problemy znikną wraz ze zwycięstwem Pitera Madziara i nie wszystkie ukraińsko-unijne problemy. I tak mówił nam Bartosz Cichocki, przypomnę Tisa, Petera Modziora będzie mieć w parlamencie węgierskim większość konstytucyjną. W Waszyngtonie smutek, w Moskwie wstrzemięźliwość. W magazynie sprawdzamy jeszcze reakcję sojuszników Orbana na wyniki węgierskich wyborów. Zasmucony jest wiceprezydent USA, J.D. Vance. J.D. Vance, który na kilka dni przed wyborami udał się do Budapesztu, by wesprzeć Wiktora Orbana, powiedział, że nie żałuje tej podróży. Orban to świetny facet, który wykonał kawał dobrej roboty. Wiceprezydent USA przyznał, że liczył się z możliwością porażki Orbana, ale uznał, że należy go wesprzeć. Zrobiliśmy to, ponieważ jest on jednym z niewielu europejskich przywódców, którzy byli gotowi przeciwstawić się biurokracji w Brukseli. Na przykład, gdy europejski urzędnik atakował amerykańską firmę, czasami jedynym głosem chroniącym interesy Ameryki był Viktor Orban. Tłumaczył wans i dodał, że kwestia prorosyjskiej postawy Orbana była dla administracji Trumpa drugoplanowa. Szkoda, że przegrał, ale jestem pewien, że bardzo dobrze ułożymy współpracę z następnym premierem Węgier. Prezydent Donald Trump, który otwarcie popierał Orbana, nie skomentował wyniku wyborów na Węgrzech. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Sojusznika w Budapeszcie tracą też Rosjanie. Jednocześnie Kreml podkreśla, że następca Orbana nie odciął się całkowicie od wschodniej polityki poprzednika. W Moskwie zwrócono uwagę, że przyszły szef węgierskiego rządu nie będzie blokował unijnej pożyczki dla Ukrainy, ale nie chce też partycypować w jej udzieleniu. Rosyjskie media państwowe podkreślają, że Budapeszt nie jest entuzjastycznie nastawiony do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. W ocenie analityków z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną Kreml ukrywa swoje rozdrażnienie porażką Orbana. Jak tłumaczył w programie Breakfast Show politolog Juri Jakowienko, wynik węgierskich wyborów to nie tylko porażka wspierającego go Putina. to to porażka osi zła. To Trump, Netanyahu, Orban i Putin, którzy działają na szkodę swoich krajów. Ci, którzy wspierali Orbana, przegrali razem z nim. I to świetnie. Rosyjskie niezależne media podkreślają, że Kreml już dał sygnał, że po wyborach będzie Węgry traktował jako państwo nieprzyjazne. Maciej Strzembski, Polskie Radio. Dodajmy rząd Tisy, władzę nad Dunajem przejmie najpewniej w maju. Po Węgrzech zaglądamy do dalekiej Japonii. To kolejny po Korei Południowej przystanek azjatyckiego turnę premiera Donalda Tuska. W planie jest m.in. spotkanie z nową szefową japońskiego rządu Sane Takaiji. Współpraca z władzami w Tokio i Seulu ma dla Polski charakter strategiczny. Na pierwszy plan wysuwają się kwestie gospodarcze, a także te związane z bezpieczeństwem. Sięgamy teraz po szczegóły. W Tokio jest nasza specjalna wysłanniczka Agata Król. Agato, witaj. Dalekie kraje, bliska witam, współpraca. Witam, Powiedz jak przebiega ta azjatycka podróż, premiera, no i co na tym może zyskać Polska. O spraw jest wiele. Tematy nie różnią się bardzo pomiędzy tymi omawianymi w Korei Południowej, a tymi zaplanowanymi na spotkania w Japonii. tymi sprawami łączącymi są m.in. zacieśnianie współpracy bilateralnej, obronność, cyberbezpieczeństwo, technologia, gospodarka i handel. Ten ostatni był dość istotnym elementem dyskusji pomiędzy polską delegacją a najwyższymi władzami w Seulu. I są też pierwsze efekty. Polska usłyszała zapewnienie o zwiększeniu eksportu polskiej żywności do Korei Południowej i ma to dotyczyć również wołowiny. Oprócz tego stosunki polsko-koreańskie pod... Odniesione zostały do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Zresztą to samo ma się wydarzyć w Japonii. Politycy obu stron zapowiadają pracę na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych, a skoro o gospodarce mowa, delegacja z Polski uzyskała koreańskie wsparcie w dążeniu naszego państwa do przystąpienia do grupy G20. Podczas spotkania z premierem Kim Min-sokiem z szef polskiego rządu przyznał, iż z satysfakcją przyjął deklarację prezydenta Republiki Korei o wsparciu Polski w tej sprawie. Korea w 2028 roku obejmie w grupie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 Kolejnym podejmowanym tematem przez polską delegację jest sytuacja geopolityczna na świecie. Chodzi oczywiście o konflikty, te blisko nas, na Ukrainie i te, które destabilizują nasz region i region azjatycki jak wojna w Iranie. Tu rozmowy dotyczyły nie tylko kwestii bezpieczeństwa, ale i energetyki, w tym energetyki jądrowej i rozwiązań dotyczących infrastruktury w sektorze gazowym, a także łańcucha dostaw i dywersyfikacji źródeł. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska zamierza aktywnie uczestniczyć w budowie nowego ładu na świecie.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 No wczoraj delegacja przemieściła się z Korei do Japonii. Jutro spotkanie z japońską premier i przedstawicielami biznesu. Dziś odbyło się spotkanie w polskiej ambasadzie z Polonią i Japończykami, którzy współpracują z naszym krajem i działają na jego rzecz. Proszę posłuchać, czym goście zostali uraczeni. Klasyczny barszczyk biały, tak zwany spaloną cebulką. Na główne danie gorące gulasz wieprzowy w takim sosie czerwonego wina. Warzywka, mieszanka w sosie śmietanowym. I ziemniaki gratem, tak zwane pire gratem, zapieczone z serem prawda, i z cebulką. A na zimno już się zestaw wędlin, których robię dla Polaków mieszkających w Japonii. Oprócz tego paszczet staropolski, paszczet kurczaka, smalczyk klasyczny z ogórkiem Kiszonym. Ciekawe, jak ogórki Kiszone robione z tych długich węży, bo niestety w Japonii nie ma krótkich. I muszę powiedzieć, że dopiero doszedłem po stracie około 100 kilogramów ogórków, żeby dojść. Jak to zrobić, bo wychodziły kapcie. No to taka ciekawostka. Opowiedział mi o tym kucharz Piotr Biesiadecki, który w Japonii mieszka od ponad 20 lat i dba o to, by polska kuchnia była znana w Japonii tak dobrze, jak japońska jest znana w Polsce. Tak pyszna lista, że aż trudno się skupić. Życzymy smacznego, bo zaraz pora obiadowa. Wizyty premiera w Seulu i Tokio relacjonowała Agata Króla. Agato, bardzo dziękuję. A w tej części dziękuję. magazynu pytamy jeszcze o rozmowy pokojowe USA-Iran. Po fiasku pierwszej rundy negocjacji w Pakistanie władze tego kraju proponują drugą rundę. Tymczasem mimo amerykańskiej blokady cieśninę Ormus pokonał tankowiec objęty sankcjami USA. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Sajewicz. Według portalu zajmującego się analizą spedycji morskiej po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa amerykańskiej blokady Ciśniny Ormus szlak pokonał chiński tankowiec. Jednostka Rich Starry jest własnością Chin. Jak informuje Reuters, tankowiec dodatkowo objęty jest sankcjami Stanów Zjednoczonych. Amerykańską blokadę Ciśniny Ormus władze w Teheranie uznają za nielegalną. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że marynarka wojenna USA zamierza poddać sankcjom jednostki, które zdecydują się na przepłynięcie ormus na warunkach Iranu. Irańskie władze zapowiedziały zaś pobieranie opłat za pokonanie tego szlaku. Iran ostrzega, że pojawienie się amerykańskiej marynarki wojennej Wormuz będzie jednoznaczne z naruszeniem zawieszenia broni. Władze w islamabadzie podejmują intensywne działania, żeby nakłonić Teheran i Waszyngton do powrotu do stołu rozmów. Formalne zawieszenie broni między Izraelem, USA i Iranem mija już za tydzień. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio. Suma wydarzeń Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Wracamy do kraju. Ponad 100 strażaków gasi ogromny pożar w Czersku na Pomorzu. Ogień pojawił się w supermarkecie. Kłęby dymu były widoczne z dużej odległości. Strażacy o pożarze dowiedzieli się od jednego z mieszkańców. Prawdopodobnie z domu, że widzi czarne kłęby dymu, że palą się palety przy markecie. Zadysponowano natychmiast siły i środki. Ochrony przeciwpożarowej okazało się, że objęty jest pożarem. Sklep dosyć intensywny, wydobywało się czarne kłęby dymu. Relacjonowała Joanna Knop ze Straży Pożarnej w Chojnicach. Z płonącego już budynku o własnych siłach wyszło sześć osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Akcja gaśnicza może trwać wiele godzin. A wiosna to czas wytężonej pracy strażaków. Wraz z ustąpieniem śniegu i mrozu wraca problem wypalania traw. Tylko na Lubelszczyźnie w tym roku było już ponad 1100 takich pożarów. Winny, winni zawsze są ludzie. Jeśli nie będziemy wzniecali takich pożarów, nie będziemy wypalali pozostałości roślinnych, które bardzo często po prostu spalamy porządkując swoje gospodarstwa czy tereny, które użytkujemy, no to tych pożarów na pewno będzie mniej. Bo to właśnie czynnik ludzki w 90% jest przyczyną wszystkich tych zdarzeń. Przypomina rzecznik lubelskiej straży Tomasz Stachyra. Podpalacze zwykle tłumaczą, że kontrolują sytuację. W praktyce wystarczy, by wiatr zmienił kierunek lub siłę i zapanowanie nad ogniem staje się niemożliwe. W przypadku wysokich traw ogień może rozprzestrzeniać się z prędkością nawet 60 km na godzinę. Odpowiedzą za produkcję nielegalnych leków. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 24 osobom. Grupa miała wprowadzać na polski rynek leki produkowane z substancji sprowadzanych z Chin, wyjaśnia rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowały się m.in. środki psychoaktywne, sterydy, hormony oraz ich odpowiedniki, w tym substancje objęte międzynarodowymi zakazami antydopingowymi. W Polsce tego typu produkty legalnie są dostępne wyłącznie na receptę, a ich niewłaściwe stosowanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. W jednym z magazynów w Gdańsku służby znalazły nielegalne leki o wartości kilkunastu milionów złotych. Na etykietach były dane firmy z Indii, która nie istniała. Zazwyczaj znajdują nielegalne papierosy, tym razem były to podrobione opakowania. To już o funkcjonariuszach Krajowej Administracji Skarbowej. W Budzisku przejęli prawie 4 miliony sztuk kartonowych opakowań do papierosów. Miały nielegalne, nielegalnie naniesione znaki towarowe, mówi Marcin Tracikowski z Podlaskiej Skarbówki. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli na trasie S61 samochód ciężarowy kierowany przez 35-letniego obywatela Rumunii. Zgodnie z dokumentami ciężarówka miała przewozić z Litwy do Słowenii papier. Auto zostało prześwietlone, a ładunek sprawdzony. W naczepie zamiast deklarowanego towaru znajdowało się ponad 3 700 000 kartonów do papierosów nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi dwóch znanych marek tytoniowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi podlaski Urząd Celno-Skarbowy. Za oznaczanie podrobionymi znakami towarowymi grozi do pięciu lat więzienia. Groby bliskich odwiedzają dziś wyznawcy prawosławia z Podlasia. W cerkwi to trzeci dzień świąt wielkanocnych. Niektórzy oprócz kwiatów i zniczy przynoszą na cmentarze pisanki, by symbolicznie dzielić się radością świąt ze zmarłymi. Przynosimy pisanki na trzeci dzień jeszcze, taka tradycja już przyjęta, groby się poświęcić karteczkę da się. To są nasi przodkowie, to są rodzice, dziadkowie, a baciuszka groby poświęcić tak ładnie jak mówi Chrystus w uskresie. Można się tą radością podzielić ze zmarłymi. Witamy się i na wszystkich świętych i tak samo tutaj. Trzeba groby poświęcić, pomodlić się mobilizuje nas do przyjścia święto, że pisankę się przyniesie i taki symbol rodzinny bardzo dobra tradycja najważniejsze to, że pamiętamy o bliskich zmarłych, przypominanie radosne Chrystus zmartwychwstał przychodzimy i mówimy Chrystus w kresie radością się dzielimy wspomnienie zmarłych w okresie paschalnym odbywa się także m.in. w niedzielę po Wielkanocy. Suma Wydarzeń Pierwsze treningi, pierwsze wrażenia i pierwszy sprawdzian. Na koniec u nas Iga Świątek o współpracy z nowym trenerem Francisco Rodziem. Pod wodzą Hiszpana polska tenisistka szykuje się do turnieju w Stuttgarcie. Czego się spodziewa po tej współpracy?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 Pod okiem Francisco Rodzia trenował m.in. jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów świata, Rafael Nadal. Z Hiszpanem Iga też miała okazję pograć w jego akademii tenisowej na Majorce. Bardzo się cieszę, że miałam okazję w ogóle spędzić czas na korcie z Rafą, bo wszyscy wiedzą, że on jest moim idolem i to w ogóle ogromny zaszczyt, że się pojawił. Ogólnie no, to była moja inicjatywa. Przyszedł mi taki pomysł, żeby właśnie spytać Rafę o to, czy chciałby po prostu się spotkać i być przez jakiś czas ze mną na korcie. I nie, nie spodziewałam się szczerze mówiąc, że będzie miał czas. Bardzo się cieszę, że się udało. No na pewno dużo inspiracji mi to dało. Rywalizację w Stuttgarcie i Świątek rozpocznie jutro lub w czwartek od drugiej rundy turnieju, a zmierzy się z Niemką Laurą Ziegemund lub Bułgarką Wiktorią Tomową. I zapowiedzią sporych sportowych emocji kończymy południową Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wrócę do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Tymczasem na zegarach jest 12.30. gospodarczy. Bożej krześniewski, dzień dobry, a dziś w audycji między innymi porozmawiamy o rozpoczynającej się właśnie wizycie ministra finansów w USA. Jej zwieńczeniem będzie udział w posiedzeniu G20 16 kwietnia. Co ważne, a może nawet i historyczne, po raz pierwszy Polska będzie przy stole nie jako obserwator, ale jako pełnoprawny członek. A o tym, co możemy zyskać na obecności w gronie 20 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. A wcześniej tradycyjnie przyjrzymy się pozostałym ważnym informacjom ze świata gospodarki i ekonomii. Ustawa, która ułatwi zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej została opublikowana w dzienniku ustaw. Nowe przepisy, jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to mniej formalności i więcej załatwianych spraw przez internet. Zmianą najbardziej dostrzegalną w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw będzie możliwość założenia firmy przez aplikację M-Obywatel. Nowelizacja usprawnia też funkcjonowanie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W kolejnych latach wnioski do CIDG będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe przepisy wprowadzają też zasadę jednego okienka dla spółek cywilnych. Oznacza to, że przedsiębiorca składa jeden wniosek, a urzędy same między sobą wymieniają się potrzebnymi danymi. Projekt ustawy przewiduje cztery odrębne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CIDG przez aplikację mObywatel ma nastąpić w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tych przepisów, natomiast większość regulacji wejdzie w życie za sześć miesięcy. Bezcłowe kontyngenty importowanej do Unii Stali będą zmniejszone. To oznacza, że europejskie hutnictwo, w tym polskie, będzie chronione przed zalewem rynku tanią stalą. W sprawie ograniczeni porozumieli się negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Polska, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, jest zadowolona z kluczowych postanowień i teraz analizuje szczegóły. Od połowy roku import bezcłowej stali będzie zmniejszony o 47% w porównaniu z limitami sprzed dwóch lat, a wszystko, co przekroczy nowe kontyngenty, będzie obłożone 50% cłami. Europejscy producenci od ponad roku alarmowali Brukselę o zagrożeniu dla konkurencyjności w związku z napływem taniej importowanej stali, szczególnie odczuwały to polskie huty. Dlatego kluczowe ustalenia są pomyśli Polski, także decyzja, że z nowych regulacji nie będzie wyłączona Ukraina, mimo że ta bardzo o to zabiegała. A ponadto wprowadzona zostanie reguła określająca kraj, w którym stal po raz pierwszy została wytopiona i odlana. Chodzi o to, by Rosja nie mogła wysyłać swojej stali do krajów spoza Unii do przewalcowywania i zmiany pochodzenia, i by w ten sposób rosyjska stal nie trafiała na europejski rynek mimo sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Linia lotnicza Enter Air wypłaci klientom rekompensaty o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych. Po stronie klientów tej firmy stanął Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Jak tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny, chodzi o te osoby, które zgłaszały problemy z bagażem, lotem, odszkodowaniem lub reklamacją.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 cena ropy spadła znów poniżej 100 dolarów. Obecnie za baryłkę w przypadku ropy WTI trzeba zapłacić 96 dolarów, a ropa Brent kosztuje 98,5 dolara. Surowiec podrożał po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa blokady ciśniny Ormus. Pojawiają się jednak informacje, że niektórym statkom udaje się ją przepłynąć, co zapewne wpłynęło na uspokojenie trochę nastrojów inwestorów. Ale kierowcy mogą mieć dziś także inny mały powód do zadowolenia. Otóż dzisiejsze maksymalne ceny paliw ogłoszone przez resort Energii są najniższymi od początku obowiązywania pakietu CPN. Dzisiaj litr benzyny 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6 zł i 12 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 58 groszy. Sytuacja zmieni się nieco jutro, bowiem w środę za litr benzyny 95 nie zapłacimy więcej niż 6 zł i 16 groszy, a diesel stanieje do poziomu 7 zł i 41 groszy. Tu też może jeszcze warto dodać, że rząd właśnie przedłużył niższą akcyzę na paliwa. Obecna stawka będzie obowiązywać do końca kwietnia, a nie do połowy miesiąca, jak to pierwotnie zakładano. A teraz w magazynie Saldo spoglądamy jeszcze na rynki finansowe. Warszawska giełda rozpoczęła wtorek od całkiem solidnych wzrostów i te są obecnie kontynuowane. Indeks WIK zyskuje ponad 1%, podobnie WIK 20. Najsłabiej, choć też na plusie, spisuje się dziś WIK SWIK 80, skupiający spółki najmniejsze, ten zyskuje niespełna. 30%. Jeśli chodzi o rynki walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,60. Kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4 zł i 61 Magazyn Gospodarczy. A naszym gościem jest teraz Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczyna się wizyta ministra finansów w USA. Jej zwieńczeniem będzie udział w posiedzeniu G20 16 kwietnia. Co ważne, po raz pierwszy Polska będzie przy stole nie jako obserwator, ale pełnoprawny członek. Czy możemy zatem powiedzieć, że to będzie historyczny moment dla naszego kraju? Pod tym względem tak, skoro odbywa się to pierwszy raz, ale rzeczywiście... Jest to ważny moment ze względu na możliwość współkształtowania dyskusji. Polska oczywiście uczestniczyła w obradach G20 także jako pre prezydencja w Unii Europejskiej, którą Polska sprawowała między innymi w zeszłym roku, więc nie jest to nowość, że uczestniczymy w ogóle w obradach, ale jeśli chodzi o to, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem jak najbardziej to jest e, dla nas wyróżniające e, z perspektywy tego, co się e wydarzy w przyszłości, czyli na ile jesteśmy w stanie to utrzymać, to jest jeszcze, to jest jeszcze niejasne, ale pod tym względem to jest, to jest wyjątkowa sytuacja. I choć Grupa G20 nie podejmuje żadnych wiążących decyzji, to jednak stanowi taką ważną platformę rozmów o globalnych wyzwaniach i wyzwaniach gospodarczych. No i stąd też wydaje się, że warto przy tym stoliku być. No właśnie, co Polska może, mówiąc nieco kolokwialnie, ugrać na tym, że jesteśmy przy tym stoliku? Wydaje się, że przede wszystkim rzeczywiście współkształtowanie tych y, obrad y, to, jest, to jest coś, na co, y, co jest bardzo istotne i to, jak możemy przy okazji promować się, bo rzeczywiście też y, y, korzystny jest y, główny, można powiedzieć, motyw przewodni y, tych obrad pod przewodnictwem y, Stanów Zjednoczonych, czyli wsparcie wzrostu gospodarczego i pokonywanie barier dla wzrostu gospodarczego. No i tutaj ta historia skutecznej transformacji polityczno-gospodarczej Polski jest tym, czym możemy się chwalić i tym, czym, co możemy powiedzmy że też oferować jako potencjalny wzór do naśladowania dla świata i innych państw, które chcą powtarzać tę historię sukcesu gospodarczego Polski, więc w tym kontekście jest to kolejna okazja do tego, żeby zaznaczać, jak istotne mogą być reformy strukturalne i jak poprzez te reformy i tworzenie dobrych, renomowanych instytucji i stabilnego państwa można, można osiągnąć sukces gospodarczy i że to jest ta droga do najważniejsza do sukcesu. No i oczywiście też w tym kontekście istotny był zwrot, który dokonaliśmy na jednoczący się z gospodarkami zachodnimi. To jest oczywiście też szalnie istotne, ale wraz z tym przyszedł nam, przyszedł do Polski ten ład instytucjonalny, który ten sukces nam. Zagwarantował. A na ile pana zdaniem udział w tym formacie, w formacie G20 może pomóc naszej gospodarce także tworzyć nowe relacje handlowe z takimi dużymi partnerami jak Chiny, Indie czy Brazylia, no bo w tych krajach, a to są wielkie jednak rynki, nasza obecność wciąż jest relatywnie nieduża, bo głównie koncentrujemy się jednak na rynku europejskim. Dokładnie to jest ta szansa, żeby poprzez e, uczestnictwo w tych dyskusjach e, zyskiwać lepszą pozycję do, do promowania e, naszej gospodarki, czy też e, zawierania umów. My częścią tej, e, tej wyprawy ministra finansów, była wizyta w Korei Południowej i Japonii, więc to jest, to wskazuje na to, że właśnie te punkty styczne są w tej agendzie G20 i promowania relacji gospodarczych Polski z innymi, innymi państwami członkowskimi tej grupy. Oczywiście dla Polski Unia Europejska jest najważniejszym i będzie najważniejszym partnerem gospodarczym to jest naturalne prawo handlu i, i siły grawitacyjnej gospodarki. Europejskiej, ale te, te próby i możliwości dywersyfikacyjne oczywiście są znacznie szersze i z jednej strony skutecznie zwiększamy nasze relacje gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi, ale po, potrzebujemy także poszukać w tych innych gospodarkach azjatyckich. I nie wiem, czy tutaj koniecznie bym wymieniał rzeczywiście Chiny czy, czy Indie jako te kluczowe państwa. Tam też Wchodzenie na rynki może być czasem trudniejsze dla polskich przedsiębiorstw ze względu na konieczność sprostania ogromnym wolumenom importu, który jest, może być oczekiwany, ale za to te inne gospodarki azjatyckie mogą być już jeszcze bardziej interesujące i pokonywanie tych barier, które często są z perspektywy zwłaszcza sektora rolno-spożywczego, są to często jeszcze cały czas bariery, właśnie regulacyjne dostępu na te, na te rynki, to usuwanie tych barier poprzez te różne kanały dyplomatyczne jest, jest szalenie istotne i po prostu rzeczywiście jest to kolejna okazja do tego, żeby, żeby starać się te rynki otwierać. Tutaj w kontekście tego, tej wizyty w Korei między innymi sektor to zdaje się, że liczy na nowe otwarcie z, w relacjach z Koreą. Więc i, i, I właśnie te, tego typu wizyty, tego typu relacje, tego typu rozmowy mogą wspierać e, przejście tych procedur e, na, dalsze, na dalsze etapy i faktyczne otwieranie tych rynków. To jest bardzo ciekawe, że wspomniał Pan tę urzędową misję na daleki wschód do Korei Południowej i Japonii. I może zanim wrócimy jeszcze do grupy G20, zatrzymajmy się chwilę przy tej kwestii, bo mówił Pan o tym, Jakie są perspektywy, czy też szanse, aby Polska zaistniała na tych dalekowschodnich rynkach, ale też wydaje się, że równie istotne dla nas jest to, aby zachęcać przedsiębiorców z Korei Południowej, czy Japonii do tego, aby z jednej strony inwestowały w naszym kraju, ale też dzieliły się know-how, no bo to jednak bardzo rozwinięte kraje, a wydaje się, że Polska dziś stoi u progu takiej dosyć dużej, zmiany, jeśli chodzi o motory naszej gospodarki, no i to, czego przede wszystkim potrzebujemy, no to właśnie tego know-how i tej y, wiedzy technologicznej, która będzie pozwalała nam rozwijać innowacje i nowe technologie. Jak najbardziej, tak. Jesteśmy gospodarką, która skutecznie przyciągała do siebie inwestycje zagraniczne, oferując po pierwsze swój własny rynek zbytu, ale też właśnie szerszy rynek Unii Europejskiej. Byliśmy atrakcyjnym miejscem do inwestycji także ze względu na warunki, jeśli chodzi o konkurencyjność cenową produkcji w Polsce. I teraz wraz z skutecznym wzrostem gospodarczym, ja przede wszystkim ze skuteczną konwergencją względem Unii Europejskiej, czyli nadrabianiem tej luki rozwojowej względem państw zachodnich Unii Europejskiej, ta, ta atrakcyjność maleje, a jednocześnie rośnie chęć tego, żeby... Te, ten nasz wzrost gospodarczy opierać się w coraz większej mierze nie tylko na produkcji czy prostszych usługach, ale właśnie na coraz bardziej zaawansowanych technologiach i tym, żeby przemysł przyciągany był nie tylko w postaci właśnie działalności produkcyjnej, ale także w powiązaniu z całą siecią zamówień, która byłaby budowana w Polsce, czy też z transferem technologii i transferem tego know-how. Oczywiście te poprzednie inwestycje zagraniczne to też sprowadzały, ponieważ wraz z inwestycjami zagranicznymi Między innymi właśnie taki ład instytucjonalny, ład korporacyjny do Polski przystępował im różne firmy kooperujące z takimi inwestorami zagranicznymi. Podnosiły swój, swój poziom rozwoju i swój poziom wyspecjalizowania, ale teraz staramy się przyciągać rzeczywiście inwestycje zagraniczne na wyższym poziomie, zaawansowania technologicznego chcemy, żeby to były, żeby z inwestycjami wiązały się działania badawczo-rozwojowe. Chcemy, żeby więcej tego know-how mogło być kreowane w Polsce i żeby mogło zostawać. To jest też wątek oczywiście przemysłu zbrojeniowego, który jest o tyle istotny, że nie, nie możemy się opierać tylko i wyłącznie na, na samych dostawach, ale potrzebne jest ta wiedza, technologie do ewentualnych napraw czy uzupełniania tego uzbrojenia, więc rzeczywiście tutaj też w ramach tych rozmów jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to też te, te wątki się pojawiały, bo to jest nie tylko z perspektywy rozwoju gospodarczego istotne, ale też właśnie z perspektywy pewnie samego uzbrojenia, uzbrojenia armii. Ale tak zdecydowanie to jest, to jest element, o którym rozmawiamy i rzecz mówiąc nie dotyczy to samej Polski, ale także... Szerzej Unia Europejska przygotowuje się do tego, żeby w inny sposób rozmawiać z inwestorami zagranicznymi, którzy chcą inwestować w Unii Europejskiej. Przede wszystkim patrzymy tutaj też na, na Chiny, które same w, w przymuszały inwestorów zagranicznych do, do transferu technologii i dzielenia się, dzielenia się tymi technologiami, czyli można powiedzieć, że wręcz finalnie zawłaszczały te technologie, to teraz także Unia Europejska stara się między innymi w propozycji Industrial Accelerator Act, czyli takim aktowi związanym z przyspieszeniem rozwoju przemysłu w Europie, stara się zwiększyć wymogi, transferu technologii w obrębie inwestycji zagranicznych, żeby nie były to inwestycje zagraniczne mające na celu tylko i wyłącznie omijanie ewentualnych na przykład barier celnych, tylko żeby to były inwestycje, które pomagają zwiększać bezpieczeństwo gospodarcze Europy i jednocześnie zapewniać jej no, fundamenty tego rozwoju gospodarczego opartego także na gospodarce na wiedzy. To wróćmy teraz do kwestii G20. Tak jak już wspomnieliśmy kilka minut temu, to, że zostaliśmy zaproszeni do tego grona teraz nie oznacza, że dołączamy do niego na stałe. No i choć jesteśmy już 20 największą gospodarką świata, to dołączenie do G20 nie jest takie automatyczne, do tego bowiem są potrzebne różne zabiegi polityczne i też zakulisowe. Rozmowy, Czy Pana zdaniem Polska ma mocne karty, czy też argumenty, abyśmy takie stałe zaproszenie dostali? Wspomniał Pan o tej naszej historii udanej transformacji, która może być inspiracją dla innych państw. Pytanie, czy to wystarczy, czy być może Polska ma też inne atuty, które mogłaby wnieść do G20? Rzeczywiście to jest, to jest... No... Myślę, że jeden z najsilniejszych atutów, które Polska wnosi, bo rzeczywiście wskazuje to na jej wyjątkową sytuację, w której w tej chwili jesteśmy tą gospodarką wysoko rozwiniętą, ale nie byliśmy i wskazujemy na tę ścieżkę, ścieżkę rozwoju. Więc wydaje się, że to jest jeden z najsilniejszych argumentów. Jednocześnie z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej tutaj możemy argumentować, że ten region ma swoją specyfikę i jest właśnie odmienny też w szczególności ze względu na swoją historię od Europy Zachodniej i warto jest, żeby głos regionu był też reprezentowany przez kogoś innego niż Rosja. Więc to są, to, są, to są, argumenty. Oczywiście te wskaźniki ekonomiczne to jest i to, że można powiedzieć, że staliśmy się w ramach globalizacji takim ważnym łącznikiem, pomiędzy łącznikiem, jeśli chodzi o globalne łańcuchy dostaw, to jest na pewno na pewno istotne to, że mamy właśnie też przyciągamy inwestycje z różnych państw sugeruje, że Mamy te relacje rozbudowane z, nie tylko z państwami europejskimi, ale tutaj właśnie czy z państwami Azji czy Ameryki Północnej. Jednocześnie trzeba przyznać też, że są pewne problemy, to znaczy to, że Unia Europejska jest już dość mocno reprezentowana w grupie G20, raz, że... Sama Komisja Europejska reprezentuje całą Unię Europejską, ale dwa, że są też inne państwa, takie jak Niemcy, Francja czy Włochy. Ale na przykład reprezentacji nie... krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie ma i to, to może być też nasz atut w tych rozmowach, jak się zdaje. Tak, tak, to jest te, od, tego, od tego zacząłem, tak, że właśnie w tej chwili ten region jest reprezentowany tak de facto tylko i wyłącznie przez Rosję, więc y, nie ma tego innego głosu y, regionu, więc to jest ten czołowy argument, dla którego warto byłoby, żeby ten głos, głos Polski był. I wydaje się, że jest to, jest to istotny argument wraz z tą historią sukcesu gospodarczego Polski i tego, że rzeczywiście stajemy się, mam nadzieję, trwale dwudziestą gospodarką. Świata. A co Pan myśli o takiej idei rozszerzenia grupy G20 do G25, bo takie rozwiązanie proponują na przykład ekonomiści wielu wskazując, że ten obecny skład, o czym zresztą też pan powiedział, nie jest optymalny ani pod względem reprezentatywności gospodarczej czy demograficznej. Jest to próba rzeczywiście właśnie też rozszerzenia tego składu, żeby żeby ten głos był y, reprezentowany szerzej. Y, to prawda y, wydaje się, że y, apetyt na rozszerzanie tej grupy z perspektywy członków tej grupy może być y, niewielki, więc y, nie, może to być trudne do, y, do przełknięcia przez obecnych członków G20, ale nie jest to...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 a nie państw spoza G20, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest możliwe do realizacji. No Zobaczymy, czy będzie skłonność do rozszerzenia G20, bo też zdaje się, że dziś ta grupa ma znacznie poważniejsze problemy, jak na przykład kwestia tych napięć w rejonie Zatoki Perskiej. Tak, pewnie to będzie główny temat, albo jeden z głównych tematów do rozmowy na początku, obrad ministrów finansów, tak samo jak teraz w trakcie trwających spotkań takich corocznych, wiosennych spotkań organizowanych przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które też właśnie w tym tygodniu mają miejsce w Waszyngtonie. Stąd też nie jest nic dziwnego, że akurat teraz w Waszyngtonie odbywa się spotkanie ministrów finansów G20, którzy prawdopodobnie też by starali się odwiedzić Waszyngton tak, tak czy inaczej w tym czasie. Więc tak na pewno to będzie, to będzie istotny temat. A czy przyniesie Jak on jakieś rozwiązania? To zobaczymy. Tutaj niestety musimy stawiać kropkę, bo nasz czas dobiega końca. Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, był gościem dzisiejszego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Saldo, magazyn gospodarczy. Niespełna 6 minut pozostało do godziny 13. Dziś w magazynie Saldo mówiliśmy między innymi o wizycie delegacji rządowej w Korei Południowej i Japonii. No i teraz jeszcze przeniesiemy się na chwilę na Daleki Wschód do Tokio, bowiem za nami konferencja prasowa premiera Donalda Tuska, który w jej trakcie między innymi odniósł się do sprawy rozliczeń rządu Prawa i Sprawiedliwości. Panie premier o ewentualny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobradu, dużo się o tym dzisiaj mówię w Polsce? Czy to jest realny scenariusz i czy jest to jakaś konsekwencja wyników wyborów Ja o, o, otrzymałem sygnał z parlamentu, że bardzo prawdopodobne jest złożenie wniosku o, o Trybunał Stanu, ale też, wiecie, bo ja chciałbym sprawę bardzo jasno postawić. Kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli, albo nadużywali władzy, czy nadużywali publicznych pieniędzy. To jest naprawdę dla mnie rzecz bardzo, bardzo ważne. I chciałbym, żeby wszyscy sobie zdali sprawę, że w Polsce to zwycięstwo nie było takiego rozmiaru jak na Węgrzech. I że mamy realne ograniczenia. Zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, zarówno jeśli chodzi o większość parlamentarną, weta prezydenckie. Tak, to wszystko yy, zostało przez PiS naprawdę bardzo yy, mocno zabetonowane. Ja jestem gotów do y, y, działania bardzo zdecydowanego, ale tak jak powiedziałem to na samym początku naszych rządów, ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa. To prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a w mi miejscami jest bardzo złe. Ale metodą na to nie jest łamanie prawa, tylko wygranie kolejnych wyborów w takim stopniu, żeby móc to prawo skutecznie y, zmieniać. Y, te rozliczenia idą za wolno, dlatego, bo. Te obiektywne okoliczności prawne bardzo to, to utrudniają. To samo dotyczy na końcu Trybunału Stanu. My jesteśmy w stanie postawić, yy, yy, yy, yy, yy, sformułować ten wniosek o Trybunał Stanu dla yy, Ziobry, rozpocząć to yy, jakby postępowanie, ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie. Więc też nie chcę robić nikomu złudzeń. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, jednocześnie prokurator generalny, zlecił prokuratorom, aby zajęli się sprawą doradców prezydenta, którzy doradzali mu nieprzyjmowanie ślubowania od czterech sędziów Trybunału konstytucyjnego. Pytanie, czy to dobry wybór? Powiedział niestandardowy i, i ambitny, ale...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 powody, żeby tego typu decyzje podjąć. To był fragment konferencji premiera Donalda Tuska, który w Tokio odniósł się do bieżących spraw krajowych, między innymi kwestii rozliczeń rządu, rządów Prawa i Sprawiedliwości i ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.